To są informacje Polskiego Radia 24. Po interwencji rządu oczekiwanie na obniżkę cen paliw o konsekwencje pytamy kierowców i eksperta. Kaczyński murem za Orbanem, prezes PiSu, zaangażował się w kampanię węgierskiego premiera. Drogowe popisy od dziś surowo karane. Na celowniku policji są drift i jazda na jednym kole. Minęła 11. Aleksandra Kozera, zapraszam. Wad i akcyza już poszły w dół. Dziś minister energii ma ogłosić maksymalną cenę detaliczną paliw. To reakcja rządu na galopujące przez konflikt na Bliskim Wschodzie ceny na stacjach. Wśród kierowców na razie umiarkowany optymizm. Spadną. Złoty 50. Miejmy nadzieję, że spadną, tak. Tylko my to odczujemy zaś też później i w swoich por portfelach, o, przy swoich autkach, no i w sklepach, bo wszystko trzeba do sklepów dowieźć, prawda? Wracaj wątpię. No niestety, co poradzić. Dopóki no, nie zobaczę, to nie uwierzę. Jestem bardzo mocną optymistką, także tak wierzę w to. Dzisiaj nie patrzyłam, wczoraj tankowałam trzy dni temu i płakałam. Płaczu ma być mniej, obniżka ma wynieść średnio złoty 20 na litrze. To, co niepokoi ekspertów, to tymczasowość obniżek. Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie przedłuży się, istnieje zagrożenie poważniejszego kryzysu paliwowego. Tak mówi nam profesor Marek Leszczyński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ja się po prostu obawiam jednego, mianowicie, że co prawda ten pakiet do czerwca rząd próbuje uspokajać trochę nastroje, ale nie wiadomo jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o, o wojnę, o konflikt. Jeżeli on się przedłuży, to grozi nam jakaś poważniejsza historia w postaci długotrwałego, być może kryzysu paliwowo-energetycznego i to takiego globalnego. Prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone prowadzą z Iranem rozmowy, a nowi irańscy przywódcy wykazują się rozsądkiem. To cytat. Trump wyraził nadzieję, że w krótkim czasie uda się zawrzeć porozumienie. Prezes PiSu w środku węgierskiej kampanii. Jarosław Kaczyński poparł Wiktora Orbana udzielając obszernego wywiadu prorządowemu tygodnikowi Mondinar. Szczegóły ma dla nas Piotr Piętka. Lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wybory na Węgrzech to nie tylko kwestia wewnętrznej polityki tego kraju. Polityk liczy, że wygrana partii Orbana pociągnie za sobą zwycięstwo PiS w Polsce, skrajnej prawicy we Francji i utrzymanie się Georgi Meloni we Włoszech, a zatem stworzenia bloku prawicowych rządów w wielu krajach Unii Europejskiej. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego wygrana opozycyjnej partii TISO będzie zagrożeniem dla węgierskiej praworządności i spowoduje pogłębienie centralizacji wspólnej Europy pod dyktando brukselskich urzędników i Europejskiej Partii Ludowej. Partia Tara Modiora prowadzi w niektórych niezależnych sondażach z przewagą nawet 16 punktów procentowych. Jarosław Kaczyński stwierdził również, że Węgry zmuszone są do utrzymywania relacji z Rosją ze względu na sytuację energetyczną, choć Polska podąża w kierunku przeciwnym. Wywiad lidera PiS skomentował w portalu społecznościowym jednym zdaniem szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski napisał, że kto dzisiaj wspiera Orbana, ten pomaga Putinowi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wybory na Węgrzech przypomnijmy 12 kwietnia. W Brukseli trwa narada unijnych ministrów rolnictwa. Temat numer jeden to nowa umowa handlowa Unii z Australią. Unia ma zyskać się dzięki niej dostęp do wielu surowców krytycznych. W Australii jak aluminium, lit czy mangan. Ale jak informowała nasza korespondentka Beata Płomecka, nowego porozumienia obawiają się rolnicy, zwłaszcza producenci wołowiny, którzy oczekują mocnych klauzul ochronnych. Umowa ma doprowadzić do zniesienia 99% ceł na eksport z Unii do Australii, co ma przynieść oszczędności w wysokości miliarda euro rocznie. Koniec driftów i jazdy na jednym kole. Od dziś obowiązują wyższe kary za niebezpieczne popisy na drogach. Grzywna wzrosła do 1500 zł. Można też stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Kierunek zmian chwali Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski. To, co obserwujemy na ulicach, na placach, przy marketach, to nie nazywajmy tego driften. Nazwijmy to ludzką głupotą, brawurą, bo wtedy nie ma panowania nad samochodem. To naprawdę jest wielka sztuka zapanować nad będącym w poślizgu aut. Za drift lub jazdę na jednym kole można dostać 10 punktów karnych. Jeśli policjant uzna, że manewr spowodował zagrożenie w ruchu drogowym, może nałożyć dodatkowo 12 punktów karnych. Zmian jest więcej. Od dziś złamanie sądowego zakazu prowadzenia może skutkować dożywotnim odebraniem prawa jazdy. Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do starcia ze Szwecją. Jutro na wyjeździe mecz decydujący o awansie na tegoroczny mundial. W półfinale baraży przypomnę, Białoczerwoni pokonali Albanię 2-1, a drużyna trzech koron wygrała z Ukrainą 3-1. do Dobrej myśli jest kapitan polskiej kadry Robert Lewandowski. Szwecja jakby widać, że się obudziła, ale wierzę w to, że my, może nam nawet czasami łatwiej grać w Szwecji niż z Albanią, ale jakby no wiadomo, to jest, będzie finał, więc myślę, że Szwedzi też będą czuli presję tego spotkania i mam nadzieję, że my to też wykorzystamy. Na zwycięzcę jutrzejszego starcia czeka już miejsce w mundialowej grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją. Początek meczu o 20.45. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce nieśmiało wygląda za chmur, a obłoków jest dziś sporo. Na zachodzie i południowym wschodzie pojawi się deszcz, w górach deszcze ze śniegiem, a w szczytowych partiach popruszy sam śnieg. Na termometrach od 6 stopni nad morzem do 12 na Mazowszu i Podlasiu. Na zachodzie okolice 9. Reklama Czas na Lidlową rewolucję cenowo. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład cukier biały kryształ 1 kg w nowej cenie regularnej zł 99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,9. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl kośnik bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl to się opłaca.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 promocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 11.08. Małgorzata Żachowska, cały czas Polskie Radio 24. Będziemy się bardzo e, uważnie przyglądać temu, co e, dzieje się na Węgrzech. E, także teraz, 12 kwietnia, kulminacja, pierwsza tura wyborów parlamentarnych. W mediach rządowych nie istnieje, tak pisze TVN 24, o m, kampanii m, Petera Modziora. Ostatnie zaproszenie wpłynęło od publicznych mediów we wrześniu 2024 roku i to był luty, zdaje się, jakieś publiczne radio, krótka rozmowa, a potem już nic. Portal Telex wysłał oficjalne zapytanie w tej sprawie. Dlaczego tak jest? Nie dostał takiej odpowiedzi. Telex... Nie otrzymał również żadnej informacji na pytanie czy o tym, jak miałaby wyglądać ewentualna organizacja przedwyborczej debaty kandydatów na premiera w mediach. Według sondażu przeprowadzonego przez jedną z agencji pod koniec stycznia prawie dwie trzecie Węgrów chciałoby, żeby premier Viktor Orban i Peter Modzior zmierzyli się w debacie przed wyborami. Orban od miesięcy kategorycznie ten pomysł odrzuca. Twierdzi, że jego przeciwnikiem nie jest Modzior, ale brukselscy szefowie jego partii. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. Lider Tisy zapewnia natomiast, że jest gotów wziąć udział w debacie, o ile będzie brał w niej udział także premier Orban. Przypomnę, pierwsza tura wyborów parlamentarnych na Węgrzech 12 kwietnia. Czy to będzie węgierski y, polityczny przewrót po 16 latach? Profesor Roman Becker, politolog i historyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękujemy, że przyjął pan nasze zaproszenie, bo z uwagą, jak wspomniałam, przeglądamy się temu, co dzieje się na Węgrzech. Czy pana zdaniem powinniśmy się szykować do zmiany warty politycznej na Węgrzech? Węgry mają system polityczny odmienny od wielu reżimów demokratycznych. Tam mamy do czynienia z ogromnym zaangażowaniem całego aparatu państwowego, w zwycięstwo partii rządzącej. To, co jest niewyobrażalne dla zachodnich demokracji na Węgrzech, jest normą. Tym samym media publiczne, a innych praktycznie nie ma popierają całkowicie rząd Rompana i partię Fidesz rządzącą. E, tym samym, e, jeżeli mamy takie sytuacje, to e, nawet jeżeli popatrzymy na sondaże wyborcze, to w rzeczywistości możemy się spodziewać wielu różnych zaskakujących sytuacji. Na przykład jakich, panie profesorze? Co może się wydarzyć? Czytałam kilka dni temu o tym, że obecna władza może wykreować jakieś tragiczne zdarzenie, obrzucając odpowiedzialnością Ukrainę na przykład. Ale to już byłby chyba najgrubszy z kalibrów. To już próbowano robić, bo przecież oskarżano Ukrainę o wiele rozmaitych różnych rzeczy. Włącznie z tym, że sami zniszczyli rurociąg prowadzący, doprowadzający ropę do Węgier z Rosji. Ja już nie mówię o nieustannych oskarżeniach o to, że Ukraina chce napaść na Węgry i tym samym my musimy się bronić skupiając się oczywiście wokół obecnego rządzącego premiera. Sprzyjają temu sondaże bo wyraźnie widać, że więcej Węgrów obawia się Ukrainy i wojny ukraińsko-rosyjskiej niż uważa, że należy wspomagać Ukrainę. Tym samym ten efekt flagi skupiania się wokół wodza może doprowadzić do zwiększenia frekwencji wśród głosów niezdecydowanych i tym samym zwiększenia poparcia dla Orbana. Wydaje się, że limit tego typu niespodziewanych wydarzeń powinien zostać wyczerpany. Tymczasem jest odwrotnie. Mamy jeszcze Niecałe dwa tygodnie kampanii i może się w ciągu tych dwóch ostatnich tygodni zdarzyć mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, które mają doprowadzić Węgrów do tego, żeby jednak mimo wszystko po 16 latach głosowali jeszcze raz na Urbana. Użył pan określenia reżim demokratyczny. Uśmiechnęłam się, no bo albo reżim, albo demokracja, ale na przykładzie Węgier możemy obserwować ścieżkę, w którą zmierza ten kraj z zachowaniem jednak pewnych elementów demokracji, ale wszystko co poza skrawkami praworządności to już reżim? Nie, po prostu w naszym języku politologicznym reżimami są wszystkie typy systemów politycznych, a więc reżim demokratyczny w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii jest oczywiście też reżimem. Natomiast niewątpliwie Węgry nie spełniają wielu cech typowych dla demokracji. Ja już mówiłem o monopolu mediów faktycznie podporządkowanych rządzącej partii, ale do tego dochodzi jeszcze uzależnienie o charakterze korupcyjnym wielu rozmaitych sektorów gospodarczych. Właśnie od państwa mamy do czynienia z no, nieszanowaniem zasad państwa prawa, chociaż na całe szczęście wymiar sądowniczy wydaje się być niezależny od partii rządzącej. Tak więc, zwycięstwo Tiszy, czyli ugrupowania opozycyjnego w tych wyborach, spodziewane ze względu na sondaże, może stać się problematyczne, bo mogą dojść do tego jeszcze fałszerstwa wyborcze. To co udało się zrobić Orbanowi, to wykroić tak okręgi wyborcze, żeby głosy opozycyjne nie dawały zbyt dużo mandatów. A więc na przykład liczbę mandatów w Budapeszcie zmniejszono z 18 do 16, bo i tak wszystkie zapewne przypadną opozycji. No tak, ale przy niekorzystnym dla Wiktora Orbana rozwoju sytuacji to przepisy, które zmieniono, mogą, się, mogą zadziałać na korzyść opozycji. Potrzebna jest tylko do tego większa niż, powiedzmy, minimalna przewaga. Może się tak wydarzyć? Jeżeli w zdecydowanej większości okręgów jednomandatowych, a jest ich 103, y większość będzie miała partia opozycyjna, to istnieją bardzo duże szanse na to, że w listach krajowych też będzie większość i tym samym partia Tiszy może uzyskać większość. Ale tak jak mówię, zrobiono wiele rozmaitych różnych rzeczy nietypowych z punktu widzenia zasad demokracji, by y, partia takiej większości nie uzyskała, nawet jeżeli będzie miała przewagę nad y, Fideszem. Y, wystarczy powiedzieć, że y, jeżeli Fidesz, tak jak wynika z kalkulacji, uzyska y, mniej i więcej połowę głosów, to i tak będzie miał większość mandatów. Partia Tiszy musi mieć przewagę co najmniej 3% głosów wyborców nad Fideszem, żeby miała większość mandatów. No tak, ale do przeprowadzenia zmian, o których mówi Peter Modzior, potrzebna jest większość konstytucyjna. Jest szansa na to, żeby ją zbudował? Jeżeli niezdecydowanie pójdą większości za partią opozycyjną. Jeżeli utrzyma się dotychczasowa przewaga w sondażach wśród typowa dla głosów zdecydowanych, to wtedy jest to możliwe. Dla większości tej konstytucyjnej potrzebnych jest uzyskanie 133 mandatów, to nie jest takie łatwe. O wiele bardziej możliwe jest to, że tisza uzyska większość mandatów, czyli ze 199 co najmniej 100. Panie profesorze, skupiamy się na partii Wiktora Urbana i Petera Modiora, a pozostałe ugrupowania, jak wygląda ta polityczna scena na Węgrzech? Jest pytanie oczywiście, czy... Uzyskają one więcej niż 5% głosów, bo to jest próg wyborczy dla jednej partii. Czy jednak wyborcy zgodnie z generalną zasadą obowiązującą we wszystkich wyborach przyłączania się do silniejszego ugrupowania nie przerzucą swoich głosów na zazwyczaj partię opozycyjną. Partie prawicowe będą głosowały za Fideszem. E, tak więc e, zobaczymy, na razie te partie pozostałe wahają się w granicach 5%, a więc e, dowiemy się, czy przekroczyły one próg wyborczy właściwie dopiero w dniu wyborów. E, oznacza to oczywiście, że będą partycypowały w podziale mandatów z listy ogólnokrajowej. E, po przypadku skutkach mandatów mamy do czynienia z wyborami większościowymi. Kilka węgierskich partii opozycyjnych zrezygnowało z wyborów, żeby uniknąć rozdzielenia głosów. Przekazały te głosy partii Tisza albo Tisa. No, powiedziałabym ryzykowny krok, ale też chyba duża odpowiedzialność. Ej, było... Wybory tego typu odbywające się na Węgrzech co cztery lata, dają szansę opozycji na zmianę rządu. Ta szansa nie jest zbyt duża, tak jak widzimy, no bo partia rządząca robi wiele niestandardowych kroków, żeby utrzymać się przy władzy, ale tym samym chyba dopiero... Pierwszy raz od właśnie 16 lat partia opozycyjna ma jakąś realną szansę na przełamanie dotychczasowego stanu rzeczy. Co pozwala Peterowi Modziorowi na osiągnięcie sukcesu, to znaczy na, na prowadzenie w sondażach? Wspominaliśmy już o tym, że nie ma dostępu do mediów publicznych. Radzi sobie inaczej, a poza tym wywodzi się jednak ze środowiska Wiktora Orbana. Może po prostu dobrze go zna i wie, o co chodzi, wie, wie, wie jak działać. Zna technologię sprawowania władzy, wie w jaki sposób docierać do wyborców, potrafi wyjść z tego zaklętego kręgu fukania wroga przez Orbana i sytuowania wszystkich, którzy nie zgadzają się z nim właśnie poczytano właśnie w, w roli wroga. Potrafi docierać do ludzi, y, głównie poprzez y, media społecznościowe, sieci społecznościowe, ale przede wszystkim jest bardzo zrancznym politykiem, potrafi wychwytywać wszystkie możliwe błędy, polityków rządzących i potrafi tak ukształtować swój program, by był on przekonywujący dla ogromnej części Węgrów. Nie mówię w większości, natomiast jest szansa na to, że uzyska głosy Węgrów poza klasycznymi środowiskami wielkich miast, młodych, wykształconych, zorientowanych na zachód ludzi. Spory o praworządność, o media, skandale, zapaść finansowa, relacje Węgier z Unią Europejską, wstrzymanie środków. Co tak naprawdę powoduje, Panie Profesorze, że Węgrzy skłaniają się ku zmianie? Również oprócz tego, co pani redaktor powiedziała, pogarszająca się sytuacja gospodarcza, skandale korupcyjne i bardzo prosta rzecz. znużenie dotychczasowymi politykami. Gdy Helmut Kohl sprawował swój urząd kanclerza 16 lat, to SPD Wywiesiło plakat, na którym było tylko jedna, jeden obraz, dzwon. I pod spodem, komu bije ten dzwon? Pobie, Hermon, Niesamowite, prawda? Jak Angela Merkel kończyła swoją polityczną karierę kanclerza, to podobno żartowano, że wstaje rano i zastanawia się, Kogo wybawić, kogo uzdrowić i nie są to Niemcy. To też y, miało zdecydować o, o przegranej y, Angeli Merkel, że zbawia świat, a nie samych Niemców. Komu bije dzwon, Helmut, tobie. No tak. Y, zdecydowanie. Y, y, jak się żyje dziś na Węgrzech? Żyje się o wiele gorzej niż w wielu innych państwach Unii Europejskiej. Y, Węgry nie są państwem tak szybko się rozwijającym, chociażby jak Polska, ten poziom życia wyraźnie nawet nie podnosi się, on się po prostu obniża, a jeżeli mamy do czynienia z korupcją urzędniczą, to ona oczywiście powoduje taką przemysłową wynikającą z rozdziału kontraktów publicznych, załapówki, to oczywiście to musi powodować zwiększone koszty produkcji i tym samym Węgry wiedzą, że jeżeli nie zmienią tych rządów, to będzie tylko coraz gorzej. Der Spiegel w jednym ze swoich komentarzy apeluje o wykluczenie Węgier ze wspólnoty politycznej po ewentualnej wygranej Wiktora Orbana. Wskazuje na przynajmniej ograniczenie dostępu do jednolitego rynku, odebranie Budapesztowi prawa głosu. Myśli pan profesor, że jeśli Orban wygra, taki scenariusz jest możliwy? Jeżeli Orban wygra dzięki masowym fałszawstwom wyborczym, i to zostanie wykazane, nie mówię udowodnione, ale wykazane i tym samym Unia Europejska praktycznie w całości będzie uważała, że należy podjąć stanowcze kroki, głównie ze względu na złamanie takich elementarnych zasad demokracji. Wtedy, kiedy to zwycięstwo wyborcze będzie niewątpliwe, takie bezsporne, bez jakichkolwiek zarzutów o charakterze przestępczym, kryminalnym, to będzie trudniej zdyscyplinować Orbana i powiedzieć mu, żeby jednak przystosowywał się do reguł obowiązujących w Unii Europejskiej. Ale oczywiście zobaczymy, to dopiero późnym wieczorem, 12 kwietnia lub w dniach następnych. No właśnie, Węgry są mile widziane jako kraj demokratyczny, ale nie z autokratą w stylu Putina, jakim jest Orban. To cały czas komentarz Der Spiegel, szpigla niemieckiego. Ciekawa jestem, czy ten precedens zyska poparcie no będzie potrzebna niezwykła polityczna odwaga pozostałych członków Unii Europejskiej, żeby w ogóle taki, takie kroki podjąć. Łamanie praworządności, łamanie elementarnych zasad funkcjonowania w Unii Europejskiej już w tej chwili powoduje, że Węgry nie uzyskują funduszy europejskich nie dlatego, że jest Orban czy ktokolwiek inny premierem, ale dlatego, że te pieniądze mogą zostać zmarnowane, stracone na korupcyjne i polityczne intrygi. I tym samym y, y, mamy do czynienia po prostu z niejasnością o charakterze wyraźnie praworządnym. Nic dziwnego, że Węgry nie przystąpiły do prokuratorii europejskiej, a więc instytucji, która potrafi sprawdzać, czy pieniądze publiczne są wydawane zgodnie z regułami prawa. Panie profesorze, nie wiem, czy to tylko i wyłącznie kwestia odwagi, czy niepolitycznej konieczności, bo Niemcy są największym płatnikiem netto, największymi płatnikami netto w Unii Europejskiej. I podatnicy politycznie mogą żądać od swoich przedstawicieli jakiejś reakcji, bo jeżeli odban prowadzi swój kraj w kierunku Moskwy, to niech to robi, tylko nie za na przykład niemieckie pieniądze. Kto wie? Jest to jedna z możliwych, którą, e, przypomnę, że istnieje specjalna procedura e, eliminująca te państwa, które nie przestrzegają reguł Unii Europejskiej, procesów decyzyjnych. Natomiast wyrzucenie Unii, z Unii Europejskiej, pozbawienie członkostwa jest jeszcze czymś no, wyraźnie nieprzewidzianym, nawet w takiej sytuacji. Tak więc najprawdopodobniej najpierw w przypadkach skrajnych Węgry będą pozbawione uczestnictwa w procesach decyzyjnych, a to jest faktycznie w dużej mierze dużo zachęta dla samych Węgier, czy dla jakiegokolwiek innego mm. państwa, żeby, żeby po prostu już same przestały funkcjonować w Unii Europejskiej, skoro nie są w instytucjach decyzyjnych i nie dostają pieniędzy. Panie profesorze, musimy kończyć naszą rozmowę profesor Roman Becker z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję za komentarz. Dziękuję. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 11.30 Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek krok w kierunku zwiększenia zdolności obronnych Polski. W Zielonce pod Warszawą podpisano umowę na budowę centrum serwisowo-produkcyjnego Rakiet Kamer. W kontrakcie zapisano także budowę hali produkcyjnej dla elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Fundamentem bezpieczeństwa musi być polski system zbrojeniowy, mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Musimy sobie odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Czy w momencie zagrożenia, czy w momencie nawet wojny jest możliwe przeprowadzanie produkcji albo remontów kluczowych elementów z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa w Korei Południowej czy w Stanach Zjednoczonych? Takiej możliwości nie będzie. Dlatego potrzebne są linie produkcyjne w kraju. Podpisany dziś kontrakt zwiększy także potencjał produkcyjny i logistyczny wojskowych zakładów elektronicznych. Prezydent USA optymistycznie o możliwym porozumieniu z Iranem. Nowi irańscy przywódcy wykazują się rozsądkiem, uważa Donald Trump. Amerykański przywódca poinformował, że trwają bezpośrednie i pośrednie rozmowy z przedstawicielami Teheranu. Myślę, że zawrzemy z nimi umowę Jestem tego pewien, choć możliwe oczywiście Że do tego nie dojdzie Ci, z którymi teraz mamy do czynienia są innymi ludźmi Niż ktokolwiek wcześniej To zupełnie inni ludzie, którzy wydają się być O wiele bardziej rozsądni Władze Pakistanu poinformowały, że w najbliższych dniach Mogą odbyć się przełomowe rozmowy Dla osiągnięcia rozejmu na Bliskim Wschodzie Mimo tych zapowiedzi Stany Zjednoczone Koncentrują coraz większe siły w regionie Teheran zagroził zdecydowaną odpowiedzią w przypadku inwazji lądowej ze strony USA. Popularne dyskonty pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzeżenia Łokiku dotyczyły sposobu prezentowania przy kasie naliczonych rabatów. Informacje o promocjach mogły wprowadzać klientów w błąd, stąd nasza interwencja, mówi Kamila Guzowska z Ułokiku. Do urzędu docierały sygnały, że konsumenci mają trudność z weryfikacją naliczanych rabatów w sklepach Biedronka i Lidl. Sprawdziliśmy to w postępowaniu wyjaśniającym. Po interwencji Urzędu Biedronka i Lidl wypracowały nowe rozwiązania i wprowadziły zmiany, które mają zapewnić czytelność naliczanych rabatów. Urzędnicy zachęcają, by podczas skanowania produktu przy kasie sprawdzać, czy cena została naliczona prawidłowo. W przypadku rozbieżności cen przy kasie i na półce mamy prawo kupić towar taniej. Był wybitnym prozaikiem, dramaturgiem i eseistą. Nie żyje Wiesław Myśliwski. Dwukrotny laureat literackiej nagrody Nika miał 94 lata. Był autorem takich powieści jak Nagisat, Kamień na kamieniu, Widnokrąg i Traktat o Uskaniu fasoli. Ta ostatnia pozycja została wyróżniona w plebistycie słuchaczy radiowej dwójki. Książka 25-lecia. Wiesław Myśliwski został odznaczony m.in. złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Był doktorem honoris causa uniwersytetów Jagiellońskiego, Opolskiego i Rzeszowskiego. Więcej o jego bogatym dorobku piszemy na Polskie Radio 24.pl. Dzień w Polskim Radiu 24. 11.34 i cały czas Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Tak, zabieramy teraz państwa w zupełnie inne przestrzenie. Ptaki, miasto, przyroda. Ptaki zmieniają swoje zachowanie. Naukowcy wiedzą dlaczego. Miejskie ptaki muszą być głośniejsze niż ich krewni ze wsi, muszą bowiem przekrzyczeć, a raczej przećwierkać miejski zgiełk. Tu jest moja dziupla, moje drzewa, w ten sposób komunikują swoje miejsce na planecie. Jacek Karczewski, ornitolog ze stowarzyszenia Jestem na ptak, mówił Polskiemu Radiu, że miejskie ptaki muszą wznieść się w górę swoimi decybelami. Czy będą to bogatki, zięby czy słowiki, które za chwilę wrócą do Polski, te wszystkie ptaki śpiewają głośniej, bo one po prostu muszą to robić. Ekspert zauważa, że ta ptasia piosenka ma konkretne cele. To jest informacja dla sąsiadów, dla potencjalnych partnerek lub dla posiadanej i już towarzyszki życia. Ptak musi być głośniejszy, żeby ptasi sąsiedzi go usłyszeli, wiedzieli, czyje to terytorium. No i ptaki w tym celu wykorzystują coraz wyższe częstotliwości, no bo muszą ten hałas prześpiewać. Przekrzyczeć. Muszą tym samym adaptować się do życia w mieście, przez, na przykład przez sztuczne oświetlenie ulic, światła budynków. Są dłużej aktywne, bo tak nie do końca wiedzą, co się dzieje. Piszemy o tym na polskiej radio 24 24.pl. A kto z Państwa słyszy już za swoim oknem te trele? Jedna ręka w studiu do góry, znaczy moja. Tak, to jest urok tej. Tej części roku. One wracają i sygnalizują, jestem tu, wróciłam, a sroki żyją podobno 40 lat nawet. Gość Polskiego Radia 24. A z nami Magdalena Zając, która kiwała głową, jak <grywa> mówiłam o tych przekrzykujących miejskich zgiełk ptakach. Fundacja Rodzice dla Klimatu. Dzień dobry pani Magdaleno. Dzień dobry. I Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Jasne, Zero Waste. Czasem myślę, że coraz więcej w nas świadomości, że żeby nie tylko nie, nie marnować na przykład jedzenia, opakowań, ale też swojego czasu, prawda, dobrostanu life-work balance, jakbyśmy tego nie nazywali. Spotyka się pani z tym, że to zero waste, to, że, że to zaczyna obejmować coraz więcej dziedzin naszego życia? Zgadzam się zdecydowanie. Zero waste y, to jest wręcz... Y, swego rodzaju filozofia życiowa, czyli takie e, patrzenie na to, jak e, żyjemy, jak funkcjonujemy w świecie, jak konsumujemy, podchodzimy do konsumpcjonizmu, właśnie e, przekładanie tego na swój styl życia. Także tak, zdecydowanie się z tym zgadzam. System kaucyjny obowiązuje od kiedy, proszę mi przypomnieć? No, obowiązuje w pełni od stycznia. Jasne. W pełni to znaczy w, w e... większych sklepach muszą stać maszyny, do których możemy wrzucić opakowanie plastikowe albo szklane, tak. przypomnę tylko tak Okres mają... przejściowy był mhm. od października. Jasne, które mają te specyficzne znaczki, dzięki którym maszyna tak. będzie w stanie odczytać co wrzucamy i oddać nam pieniądze albo Paragon, dzięki któremu w sklepie będziemy mogli, przy kasie będziemy mogli skorzystać albo te pieniądze odzyskać. Tak to działa? Tak to działa. Najczęściej jeśli chodzi o zwrotomaty, czyli automaty do zwrotu butelek, dostajemy taki wydruk i pieniądze musimy odzyskać przy kasie. Natomiast jeśli zbiórka jest ręczna, dostajemy oczywiście paragon, ale też możemy prosić o, odzyskanie, o oddanie nam tej gotówki do rąk na miejscu. Jak to się sprawdza? Pani zdaniem? Jak się sprawdza? Jest to rzecz, ogromna zmiana społeczna, która wymaga włączenia bardzo, bardzo wielu instytucji, organizacji i różnego rodzaju podmiotów, przede wszystkim biznesu a wcześniej bardzo długich negocjacji prac legislacyjnych. Bo tak nie do końca był to nasz wybór, musieliśmy się dostosować do unijnych regulacji w tej sprawie. Ja nazywam to zachętami. Za <laughs> dlatego, my. że e, ja nazywam to zachętami, ale tak, rzeczywiście mieliśmy, e, musieliśmy się dostosowywać. To wynika e, z wielu e, różnych regulacji, e, ale no rzeczywiście e, e, taka reguła e, SUP, Single Use Plastic e, e, zaczęła nas obowiązywać. Musieliśmy włączyć się e, jako jeden z 17 już teraz krajów Europy do tego systemu. E, jest to System, który w Polsce zaczął działać nie bez problemów. Wracając do Pani pytania. Można wyczytać z wielu artykułów że i wpisów w social mediach sfrustrowanych klientów, że rzeczywiście te początki nie były Najlepsze, klienci spotykali się z problemami, z dużym niedoinformowaniem ze, ze strony sklepów, problemami z oddaniem butelek. W styczniu, kiedy była pierwsza taka konferencja podsumowująca, konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dowiedzieliśmy się, że na... 530 y, bodajże milionów butelek, które weszły już do obiegu y, z, ze znaczkiem kaucji. Y, 28 milionów zostało zwróconych w styczniu. To jest y, nawet nie 6%. Y, więc y, ten początek był trudny. Natomiast teraz już wiemy, że jest dużo lepiej, bo... Y, Kilka dni temu ministra klimatu i środowiska, pani Hanin Klauska ogłosiła, że ten wzrost jest już w granicach 300 milionów butelek. No to ponad połowę. Jesteśmy... Y musieliśmy się rozkręcić po prostu. No musieliśmy, pani Magdaleno, zorientować się, z czym to się je. Musimy, musieliśmy się nauczyć znaczków, rozpoznawać te znaczki, zapamiętać, że tych... Przepraszam, opakowań nie można zgniatać, bo maszyna ich nie odczyta. Tak, zdecydowanie. Może to, może to po prostu taka, taka potrzeba czasu. Potrzebowaliśmy czasu. E, teraz cały czas potrzebujemy czasu i nie mówię tutaj <laughs> teraz jeszcze o klientach, choć klienci cały czas muszą się przyzwyczajać. I ja muszę przyznać, że nie jestem bezpośrednią beneficjentką tego aktorką tego systemu w takim sensie jednostkowe, jednostki znaczy, i beneficjentką, w sensie nie zarabia pani na tym. Nie zarabiam na tym, bo nie wydaje, dlatego że ja osobiście nie kupuję po prostu napojów plastikowych w plastikowych butelkach, piję wodę przefiltrowaną i dlatego nie mam problemu, ale słuchając bardzo uważnie i analizując, co mówią klienci rzeczywiście trudności napotykają cały czas i jest to naprawdę długa lista, którą mogę mniej więcej wymienić za no chwilę. No dobrze, a te najważniejsze, Pani wspomniała o tym, że swojego rodzaju niezrozumienie, może też myślę w relacji sklep-klient, ale też sama obsługa urządzenia. Z czym były związane te pierwsze największe problemy? Pierwsze problemy oczywiście były związane ze sprzętem i e, niedoinformowaniem zarówno klientów, jak i personelu sklepów. To znaczy, jeśli klient już wiedział, że kupił butelkę e, e, z, e, w, objętą systemem kaucyjnym, czyli zapłacił te 50 groszy albo złotówkę w przypadku szklanych butelek i chciał zwrócić, to bardzo często e, napotykał na problemy w sklepie takie, e, ale u nas nie, nasz sklep nie jest objęty systemem albo, no ale my nie wiemy jak to zrobić. Personel w ten sposób reagował. Jest coraz lepiej, natomiast y, też wiem, że y, były podejmowane próby takiego zahachmęcenia y, tej kaucji przez sklepy, mniejsze sklepiki y, i próby wmawiania klientom, że y, ten y, paragon... Skałcji można zrealizować jako voucher, e, tylko na miejscu w sklepie, a nie, o, nie odzyskać gotówkę. Także y, y, tak. przypomnijmy naszym słuchaczom, które sklepy są zobowiązane do przestrzegania tych reguł e, wielkopowierzchniowe sklepy powyżej 200 m2. Reszta, czyli mniejsze sklepy i sklepiki, są, dobro, mogą dobrowolnie mogą, przystąpić, mm -hmm. tak. No ale w całej Europie jest to jakby nastawione na ten system jest nastawiony na to, że jednak małe sklepiki będą chciały przystąpić też do systemu kaucyjnego, brać w nim udział ze względu na to, żeby być konkurencyjne, czyli nie tracić klientów bo klient, który kupił napoje w butelkach z kaucją, chciałby je oddać też w tym samym sklepie. Więc jeśli będzie musiał gdzie indziej oddać, to nie wróci potem do tego sklepu. Mhm. Ma... Czytam na stronie faktu, że do Ministerstwa Klimatu trafiła skarga, w której właściciele sklepów zarzucają, że ten system jest dla nich nieopłacalny, a przy obecnych stawkach grozi im bankructwo. Bo nie zawsze jest tak, że... Przynosimy do sklepu opakowania, które wcześniej z tego sklepu, z którymi z tego sklepu wyszliśmy. Mogliśmy kupić gdzie indziej, a prawda, próbować zwrócić w innym miejscu. To naprawdę jest aż taki koszt dla sklepów. E Niestety nie, nie wiem, nie, nie jestem zorientowana, mhm. jeśli chodzi o tutaj o wewnętrzne koszty y, sklepów. Nie, nie, nie, nie, nie z, zapoznałam się z tymi raportami. One rozumiem są w Ministerstwie y, rozumiem. Klimatu. no i, to nie będziemy i, tego... Tak. Y, tylko zacytuję jeszcze informacje z faktu, bo autorzy pisma... Twierdzą, że sklepy stały się zakładnikami systemu kaucyjnego. Za każdą zebraną butelkę dostają zaledwie 10 groszy i w skardze jest informacja, że takie wynagrodzenie po prostu nie wystarcza na pokrycie kosztów materiałów, pra czasu pracy personelu czy urządzeń niezbędnych do obsługi zwrotów. Pani Magdaleno, jak rośnie nasza potrzeba życia w otoczeniu Zero Waste? Mm rośnie z dnia na dzień coraz bardziej. Jesteśmy otoczeni nadprodukcją nie tylko opakowań, po napojach, po, po żywności. Sami przyczyniamy się do tego, że kupujemy często właśnie w sposób taki kompulsywny rzeczy, które nie są nam do końca potrzebne i one po kupnie trafiają albo na półkę, a potem do śmietnika, albo jeszcze gorzej, jeśli są tak złej jakości, że praktycznie od razu się psują, co jest bardzo częste, bo najczęściej najłatwiej nam sięgnąć po i zrobić zakupy tych najtańszych produktów, a on niestety bardzo często jakość wiąże się z ceną. No tak, cały czas zmieniają się przepisy związane z odbiorem odpadów, prawda? Jeśli nie będziemy, na przykład w Warszawie zmienia się firma, mhm. która będzie śmieci odbierać. Jeżeli nie będą segregowane, kary będą ogromne. Wszędzie tak jest? E, tak, tak. My jesteśmy, my jesteśmy jako Polska zobowiązani rzeczywiście do... Y, y, y, zwiększania tego rodzaju selektywnej zbiórki. My powinniśmy w 29 roku osiągnąć ten poziom do 90%. To jest, Nie jest to niemożliwe, ponieważ inne kraje, które rzeczywiście dbają o selektywną zbiórkę, tak właśnie takie poziomy są w stanie osiągnąć. Natomiast, a zwłaszcza jeśli chodzi o butelki, o właśnie opakowania w systemie kaucyjnym. Mamy przykład Niemiec, mamy przykład Norwegii. Wręcz w Niemczech jest to 97%, w Norwegii 95%. Po Litwa po dwóch latach miała ten procent zbieranych opakowań 90%. Także jest to naprawdę wysoko procent zbierania tych, o, tych opakowań. A ja jeszcze wspomnę, wrócę do pani e, komentarza odnośnie skarg sklepów. E, ja jako e, klientka, konsumentka, ale też e, aktywistka widzę to w ten sposób, że... E, Produkty, które są opakowane w opakowania jednorazowe, one y, y, są produkowane, wiadomo, przez y, no, producentów y, napojów, y, którzy są beneficjentami tak, tej sprzedaży. Sprzedają, zarabiają. Sklepy są kolejnym takim y, y, graczem i pośrednikiem. Y, oni przyczyniają się do tego, że te opakowania y, idą dalej w świat. Także e, tak jestem e, za tym, żeby ten podział tych e, zysków e, był e, sprawiedliwy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że sklepy i producenci do tej pory e, nie ponosili odpowiedzialności za to, że opakowania w milionach egzemplarzy dzień w dzień wychodzą na rynek i potem e, samorządy są odpowiedzialne za e, przerobienie tej masy odpadów e, państwo, ale nie producenci i sklepy. Jasne, poza tym <śmiech> te opakowania zwrotne, my po prostu ponosimy koszt zakupu czegoś w takim opakowaniu, prawda? Nikt nam tu nie robi prezentu. Nie, nie robi nam prezentu. E, natomiast trzeba podkreślić, że e, jeśli e, z, e, nastawiamy się na produkowanie i od razu wyrzucanie, a w, a w, w efekcie e, trafiają te odpady, na wysypiska albo do spalarni, bo są złej jakości, no to nie napędza to też rynku produkowania porządnych, wielorazowych y, opakowań. A też o to chodzi i w systemie kaucyjnym i w całej takiej polityce Unii Europejskiej, żeby y, ta produkcja tych opakowań była... Y, Takiej jakości, aby można było y, coraz więcej tego materiału, tego surowca, plastiku, aluminium, y, wykorzystywać ponownie. Jasne. Podejrzewam Panią, że jest Pani świadomą konsumentką. Jestem raczej świadomą <laughs> konsumentką, tak. Sprawdzę się Pani wydaje. etykiety. Y, chodzi o y, to, jak, jak są oznaczone, tak? Co, w, jak... co jest w produkcie, skąd pochodzi? W, w, w, co, co jest... Je, jeszcze pro, proszę mi jeszcze dokładniej, bo, bo, cho znaczy, chodzi o butelkę. Nie, nie, nie. Myślę o wszystko, co... Nie wiem, co, Czego pani potrzebuje. Na przykład, nie wiem, e, jakiś jogurt, tak? E, Sprawdzę pani, co w nim jest? Ta e, spra e, tak, sprawdzam, co w nim jest. Sprawdzam oczywiście... Pie pierwszą rzeczą, którą sprawdzam, jest jakość... E, e, z zawartości, mhm. czyli tego, co jem, e, a drugą rzeczą jest to, e, co zrobię z opakowaniem. Natomiast tak, e, jeśli chodzi o decyzję, czy kupię dany produkt, to rzeczywiście podejmuję ją pod tym kątem, czy e, dane opakowanie potem też jest, e, jest, e, e, e, jest możliwość wykorzystania go po Jasne. raz kolejny. A jak często czuje Pani bezradność i taki rodzaj rozgoryczenia, bo biomarchewkę musi kupić pani w plastikowym opakowaniu. Biomarchewkę w plastikowym no, opakowaniu. To jest w, przykład, ruko pani, rukole, tak? Rukoli nie da się kupić w pęczku, praktycznie w, w naszej tylko okolicy, w tylko w plastikowym. To jest jeszcze owinięta jest folią taką. Prawda? Zdecydowanie, tak. Te warzywa rzeczywiście są e, poowijane nie tylko warzywa, oczywiście inne produkty spożywcze, zwła zwłaszcza tak samo. E, w, Oczywiście też wracając do y, regulacji unijnych, e, wszystko dąży do tego, żeby e, y, jak, niejako nakłonić producentów do tego, żeby nie nadużywali tego plastiku i tych opakowań. Natomiast to, co można, na co można wskazać, to... Mm, e, Producenci y, bronią się, y, jeśli chodzi o warzywa tym, że one są śwież, y, świeże dłużej, y, że y, tak łatwiej jest je przechowywać. A co y, klient na to? Y, no, klient nie zawsze y, zyskuje na tym, być może ta świeżość jest podtrzymana, natomiast y, y, plastik y, to jest odpad i już y, y, problem mikroplastiku, który nas, nas otacza jest w wodzie. Y, jest myślę, że w większości opinii publicznej znane. Natomiast to, od czego pani redaktor zaczęła na początku tą audycję, czyli o zwierzętach, traci na tym cała po prostu przyroda, środowisko. Bo na przykład z badań naukowców wynika, że zawartość gniazda bocianiego to, jest więk to, są, to są ludzkie śmieci, to jest plastik, to są e, e, drobne, małe odpady plastiku. Także mm, to wszystko potem trafia e, do wody, do, do gleby, a potem do wody, a potem znowu z powrotem do naszych organizmów. My na tym nie zyskujemy. Myślę, system kaucyjny cieszy się coraz rosnącą popularnością, coraz większą, dlatego że wiąże się z konkretnym zwrotem, z konkretnymi sumami. Tak. A jak często spotka się Pani z taką sytuacją, nie wiem, na bazarze? Mam taki pod domem. Piękny, pachnący, teraz wiosna, ach, feria kolorów. Um, dziękuję za torebkę, ale się Pani poobija, tak? Myślę o naszych odruchach, obserwuję też innych kupujących, w ogóle się nie boimy tych torebek, bierzemy je na potęgę. To się zgadza i e, kilka lat temu e, przepisy uregulowały, polskie przepisy uregulowały taką zasadę właśnie rozdawania tych torebek e, za darmo, tych tak zwanych zrywek. E, e, wiem, że w niektórych środowiskach, na przykład e, e, farmaceuci e, skarżyli się, że e, nie, e, nie spotyka się to ze zrozumieniem starszych osób. A to akurat mnie dziwi, bo starsze osoby bardzo często są bardzo świadome środowiskowo i ekologicznie. Nie spodobało się to wszystkim, natomiast jest, przyzwyczailiśmy się do tego. Ja osobiście bardzo polecam po prostu nosić przy sobie nieduże siatki. Ja to robię na co dzień. Nie korzystam z plastikowych, foliowych torebek, bo... Jeśli popatrzymy na to, że ja dostałam tych torebek e, na przykład pięć e, w, i oddzielnie zapakowano mi cebulę, oddzielnie mi zapakowano jabłko, no to jak sobie przeliczymy e, liczbę konsumentów i klientów e, w Polsce codziennie, mhm. no to wychodzi, że nawet to nie są miliony sztuk, tylko miliardy sztuk, które przenosimy do domu i co z nimi robimy? Wrzucamy no, jeśli je. Jeśli świadomie segregujemy, to jeszcze pół biedy, prawda? Tak, ale... Pani Magdaleno, a propos segregacji... Czy naprawdę Pani wie, gdzie co wyrzucić? Paragon, ręcznik papierowy, torebkę, w którą wkładamy, pozornie papierową, w którą wkładamy chleb w supermarkecie? Przecież to nie jest papier. Jest, czasami, jest to nawet dla mnie problematyczne. Zasada jest taka, że jeśli produkt jest bardzo mocno zanieczyszczony, niestety musimy go wyrzucić do zmieszanych. Tak na przykład mam na myśli papier, który jest w tłuszczu, w, w jakichś tam odpadach właśnie takich biologicznych. Natomiast na to są sposoby. Możemy bardzo łatwo sobie poradzić z takim oczyszczeniem przy okazji. Ja trzymam na przykład Mam kota, je, je saszetki z saszetek i po prostu te saszetki zużyte nie wyrzucam do zmieszanych, tylko kłuczę je przy okazji mycia naczyń. Także jakby są sposoby takie, żeby A, no poradzić właśnie. sobie. Paragon do plastiku. Paragon jest... Ze sklepu. E, e, e, tak. Ręcznik papierowy... Nie, para, paragon nie. Paragon musi być do zmieszanych, dlatego mhm. że paragon idzie do, jest, jest drukiem z, A z, widzi z taką pani. też farbą. Nie, ja się przyznaję do swoich wątpliwości. Ja, ja Ręcznik ten, papierowy umorsany e, z, olejem do Zdecydowanie zmieszanych. do zmieszanych. A mokry? Zaledwie mokry? E, jeśli wodą, no to do papieru może iść. A nie do plastiku? Nie, Przecież dlaczego? On, bo on w ogóle... impregnowany? Ach, nie rozstrzygniemy. Nie, tak? nie. Jeśli jest zamoczony tylko wodą mhm. czystą, no to zdecydowanie można go wrzucić do papieru. Zdaje się o takie informacje nigdy dość, tak? Polecamy Państwu sięgać, sprawdzać, bo tylko nasza świadomość może spowodować, że nasze dzieciaki będą rosły i dojrzewały e... No, w zdrowym klimacie, tyle. Nic tak. więcej. Pani Magdaleno, dziękuję bardzo. Magdalena zająć z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję i dziękuję Państwu za wspólny czas w południe w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń. Reklama.